Cześć, audycja kadr Ci Dzisiaj odcinek wideo special. Jeszcze nie wiemy, czy będziemy go wrzucać na iTunesa bez wideo, ale pewnie tak, zna, zna, znając życie. Um, I dzisiaj sobie powiemy o hmm, zinach, komiksach, więc postanowiliśmy to określić jako rzeczy, które przywieźliśmy ze Szlamfestu i Krakowskiego Festiwalu Komiksu. Tak. W tym roku. W tym roku, <laughs> dokładnie. Ale zaczniemy od czegoś innego. Tak, Ponieważ... zaczniemy od informacji o tym, że ruszyła kolejna zbiórka na komiks Amelka i Mozaika I możecie wspomóc szczytny cel i pomóc komuś. Hmm, wspomagając po prostu to, to, tą <laughs> Ten, zbiórkę, to która zbiórka, jest. Zbiórka jest na serwisie pomagamy.im. I w chwili obecnej, gdy nagrywamy, tutaj o pokażę, mam nadzieję, że widać, jest zebrane 345 złotych od 9 osób, jeszcze jest 59 dni do końca, więc jeszcze skupa kupa czasu, żeby Dokładnie. ten projekt wspomóc. Myślę, że warto, ponieważ dla Amelki każda pomoc jest bardzo ważna, a my możemy dostać za to m.in. trzeci zeszyt Amelki kontra mozaiki. Dokładnie, a jeśli macie odpowiednio, możecie dostać rysunek od... Kogoś z twórców i sam komiks jest na naprawdę bardzo, bardzo fajnym e, poziomie. Więc warto, warto pomagać, warto, żeby było, żeby było spoko. Także, e, o mam to nawet jako print, e, Polecamy. Polecamy. Polecamy. Ogarnijcie, bo warto. Tymczasem przejdźmy do komiksów kupionych na Szlamfeście. Zaczniemy tak. od Szlamfestu i zaczniemy od Bazmaga. Bazmak, czyli kolejny projekt ekipy Bazgroli z cudowną okładką autorstwa Fila. Zdecydowanie mm, jest to jedna z najfajniejszych okładek, jaką ostatnio widziałem. Myślę, że śmiało może konkurować z, z Miazmą, chociaż są totalnie w innych klimatach. No i o czym jest Bazmak? Bazmak jest taką. Jest o magazynem. Tak, Bazmak jest taką antologią, w, którym, w której znajdziemy. E, kilka e, opowieści autorstwa Baz, Bazgroli i Przyjaciół, ponieważ mamy tutaj także ekipę chociażby z Pokębrów, część ekipy z Pokębrów i. E, mamy dwie reklamy. Tak, mamy dwie reklamy. To co bar bardzo nam się podoba, tak, jest współpraca ponad podziałami. Jest Bazgrole <laughs> HQ w wersji prawda, papierowej. Dokładnie. Tego się nikt nie spodziewał, prawda, że coś takiego będzie. No i w środku, tak jak wspomnieliśmy, parę dłuższych komiksów. I Andrzeju, który ci się podobał najbardziej? Naj mm, komiks, który podobał y, mi się najbardziej jest to, oczywiście nie mogę go teraz znaleźć, chociaż już go tutaj widzę, y, jest to Tales from Baskorp bo podobał mi się najbardziej, mm -hmm. e, scenariusz XNDR Washington Jr. E, i zaraz na drugim miejscu byłby Kocur Piotrek, odcinek pierwszy Sacreble, scenariusz znowu XNDR, grafika jaszczu. O Piotrze Nowackim tutaj jeszcze dzisiaj na pewno wspomnimy. Natomiast dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem bazmaga jest to, że chłopcy tutaj wyszli troszeczkę spoza takiej swojej strefy komfortu. No, jakby, strefa komfortu, jak, zaraz będziesz coachingował. Dokładnie, iść. jak to y, dla żartu ujmę. Mianowicie troszeczkę spodziewałem się po bazmagu, że będzie to kolejna taka mocno bazgrolowa rzecz. A tutaj okazuje się, że właśnie nie tylko pomściciele, kurczak, radek i tego typu rzeczy. A zupełnie inne, inne tematy, fajne historie z potencjałem na, na fajny ciąg dalszy. Mam nadzieję, że drugi numer Bazmaga ukaże się w miarę szybko. Może Łódź? Może nawet jeszcze szybciej? Może, może. Z pewnością z na pewnością nabędę kolejny zeszek, myślę, że. Ty, nie będziemy też zinów tutaj w, dokładnie kartkować, bo ktoś by pewnie pauzował i czytał. A komiks nie jest drogi. 15 ziko jest na okładce cena. Jak byliście na Szlamfeście, można go było kupić taniej. Kto nie był, ten gapa. A jest A, dostępny na, na gildi. Tak, można go, można go bez problemu y, kupić na gildi. Z tyłu jest piękne y, bas Gropolii. Grałbym. Czekamy tak. na pionki i karty prawda w jakimś do, kolejnym dokładnie. zeszycie. W, edycji. w pionki to będzie... Aha, chyba że takie papierowe. No tak, to, to, to, to jest do z zrobienia. Podobieństwami, z podobieństwami, um, no, Jeśli chodzi o jedną rzecz, do której bym się tak naprawdę tutaj mógł, yy, no, nie do końca przyczepić, ale coś, co chciałbym, żeby w następnych numerach wyglądało inaczej, to fajnie by było, gdyby historie, które robił Phil, mhm. nie były jednostronnicowe. Tylko jakoś właśnie. Tak, i kartkuje już nie ma. Nie ma. Zaraz znajdę. O! E, tutaj mamy też e, top fila I jeśli chodzi o top Topfila, to też wszystko jest na, e, na, na jednej stronie. Fajnie by było zobaczyć jakąś historię kilkustronnicową od fila zamiast, zamiast pojedynczych po prostu takich, takich kawałeczków. Mhm. A jak każdy dobry magazyn ma klasyczny, dobry wstępniak, klasyczne, dobre pożegnanie, e, jakieś dziwne figurki. Są reklamy, bo bez reklam to się przecież nie liczy. Także... Polecam. Mega, mega polecamy. Jest, tak, je, jest, okay jest kciuczek. Pierwsza tak. jest w dniu To koniecznie sprawdźcie. I co I dalej? Jedziemy, dalej. Jedziemy na coś, czego dużo osób nie dostanie, bo zginęło. Znaczy dostanie jak się dodrukuje. Tak, dostanie cel, jak się dodrukuje. na razie się, się zginęło. Dokładnie. Na razie się można hełpić, jak ktoś ma. E, jest to wspaniałe wydanie zbiorcze. Nienawidzę ludzi Łukasza Kowalczuka. Twardał, Twardał tak. Dokładnie. Zacznij, jaki grubas. Zbiera z Nienawidzę ludzi. Wydane w okresie 2011-2013. Każdy dostawał piękny rysograf. Który gdzieś jest. O, tu, tu. Przepiękny. 27 na 150. Ja w sumie nie wiem jaki mam numer, ale to, to, to prawdopodobnie 29. <grymne> I do tego jest jeszcze y, Harkonnen fucking. Y, Harkonnen fucking y, y, fat flying premium bastard. Y, o Harkonnenie. Kojarzysz Harkonnena? Czytałeś no, kiedyś Dune? Znaczy, tak. Tak. No. Przecież, nie, Dune. Y, I tutaj y, nienawidzę ludzi. Jest jednym z tych zinów które ja tylko tak słyszałem że kiedyś były w sumie nigdy nie miałem owiany okazji, legendą tak, nigdy, nigdy nie przeczytam nigdy nie miałem okazji mieć żadnego numeru w rękach generalnie tutaj muszę się przyznać że o tutaj ten, ten człowiek jest winny temu że czytam ziny bo jeszcze dobre dwa lata temu było takie he, ziny he, no dajcie spokój nie a teraz teraz kurczę złoto kurczaczy człowiek, wielki fan jestem i nienawidzę ludzi, oczywiście było obowiązkowym zakupem. Bardzo mi się podobają te, te ziny, myślę, że niewiele się zestarzały, chociaż są tam pewne no. odniesienia do rzeczy, które wówczas były. bardzo Jasne, bardzo ale aktualne. to się nie zestarzało. Ta historia, która jest jedną z moich ulubionych, ten cykl o tym e, studenciaku w golfie e, uważam, uważam za przecudowne, ale znowu nie będę wam tu kartkował e, wszystkiego. Mieliście okazję zamówić, bo Łukasz o tym trąbił na lewo i prawo że zamówili i nie dostali. Tak, no to, to dostaniecie. O to, o, to, o to się nie martwcie. Jest taki bardzo fajny e, undergroundowy klimat wszystkiego tutaj. E, są bardzo fajne e, Brutalne o, Brutalne tutaj, ale bezpośrednie o, historia. tutaj dobra strona, na, którą te, na której teraz otworzyłeś, o, o small, smallpress.pl, ja w ogóle nic nie wiedziałem, że zanim nie, zanim nie dostałem prawda, nienawidzę ludzi do rąk własnych i no teraz wiem, że jest więcej rzeczy do nadrobienia w moim, przykład, mm -hmm. w moim przypadku. Wstępy, ja uwielbiam wstępy do poszczególnych numerów, one właśnie są takie dość e, aktualne w czasach, w których nienawidzę ludzi wychodziło. Ogólnie nienawidzę ludzi, kojarzę jako fanpage Łukasza Kowalczuka I właśnie I kojarzysz ta, ta, tak pewnie się piękne do... buldówki jak zmienił nazwę Tak, tak się dowiedziałem o istnieniu zinów samych w sobie i nigdy ich nie miałem okazji dorwać ponieważ się już dowiedziałem właśnie za późno gdy nienawidzę ludzi powoli zmieniało nazwę i generalnie e, jestem bardzo zadowolony z poziomu tego e, komiksu, jest przepięknie wydany, o widzę, że tutaj u Ciebie był już ostro czytany. Był. <laughs> Zde zdecydowanie. To jest komiks, to się czyta, a nie... Do dokładnie, co na drogą kiedyś wspomnimy jeszcze pewnie o... o e... Idei? Idei, <laughs> o, o ko korzystaniu z komiksów i... I co się z tym wiąże, ale pewnie nie tak. tym razem. Nienawidzę ludzi, no jak tylko ten zaginiona część nakładu się dodrukuje, to myślę, że zdecydowanie warto byłoby... A się... mam tu jakieś takie przerysowanie, pewnie mm -hmm. w plecaku się rozwaliłam. No, dokładnie, ale... e, więc zdecydowanie. Kolejna rzecz, którą wa warto, po którą warto sięgnąć, ja znowu okejeszka zdecydowanie. Tak, tak, zdecydowanie. I, I się... ser, serduszko, o, wybacz, ukażniuję robić serduszek, więc... <laughs> Będzie taki. Taka cebulka. Taka, taka fasola, to fa fasola znak miłości. Dobrze, więc zdecydowanie warto było kupić te nienawidzę ludzi. Warto było. Y mam nadzieję, że warto było je w wznowić w takiej fajnej formie. Jeżeli będziecie mieli okazję, to też zdecydowanie sięgnijcie. Dokładnie. I co dalej? Co jeszcze przywieźliśmy? Dużo przywieźliśmy. Bardzo dużo przywieźliśmy. To od razu Łukasza dalej? Czy... Tak, tak, Łukasza dalej. Cut and stop. In Video Olympics. Gościnnie nie ma czomen. Tak, i tutaj historia jest. O czym? O Giereczce. O Giereczce. Jak najbardziej prawdziwej z tego, co zrozumiałem. Tak, tak? też limitowany nakład. Preordery były razem z, ludzi. razem z Nienawidzę ludzi. Stworzono na maratonie robienia komiksów 24 godziny w Poznaniu. E, tak, jest ten kozak, czy tam co mam tutaj na, na, na, napisane. E, tutaj w tym komiksie najbardziej mnie chyba e, ujęło e, jakby pokazanie. Różnych typów gier, które się pamięta, czy e, klasycznych beat'em mapów znanych jako "chodzone mordobicie, mm -hmm. e, czy jakiś przygodówek. Zaraz przekartkuję cały, więc na tym, na tym kończymy tutaj. E, bardzo, bardzo fajna rzecz, jak zawsze utrzymana w dobrej, klasycznej stylistyce Łukasza. E, świetnie się czyta, świetna zabawa. Tak, tak i yy, ja zdecydowanie pewnie doceniłbym ten komiks jeszcze mocniej, gdybym był bardziej growym człowiekiem, ale i tak jest naprawdę spoko, więc Ile dyszka to chyba była? Czy, czy albo 12? 10, 12 al, albo złotych. 10, jak się komplet brało, z nienawidzę ludzi. Ta, wiesz, jakoś i, chyba tak. Bardzo ważne, nie bądźcie studentami. Jeżeli nie <grym> jesteście jest studentami i, i chcecie nabyć, też fa fajna rzecz, tania rzecz. Tutaj myślę, że zdecydowanie warto uderzyć prosto do Łukasza Kowalczuka, ponieważ tam nie wiem, czy Kaden jest gdzieś dostępny. Nie wiem, czy też obiegu? nie powstało y, tyle, ile. Sto. A nie wiem nawet. 100 sztuk to i, i mało i dużo, bo czasem się okazuje, że i sto sztuk może zalegać. Nie życzymy tego w tym przypadku. Jak najbardziej. I jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby sięgnąć po Ten stap. Najlepiej łącznie z nienawidzę ludzi, bo... Jeśli wam się uda jeszcze na nienawidzę jaki, ludzi. Fajny, opaść, jaki fajny zestaw. A nie? jeśli wam się nie uda, to żałujcie. Dokładnie tak. Kolejna rzecz. I tutaj sięgniemy po coś e, większego formatu. Przynajmniej... Nie się, mieści się w kadrze bokiem. Nie mieści się w kadrze bokiem. <grym> a tutaj... nie możemy odsunąć, ponieważ byłoby widać co mamy poza stoliczkiem. Dokładnie, a poza stoliczkiem są same brzydkie rzeczy, więc nie, nie możemy. Dokładnie, jak stopy. Stopy są trochę... Tak, stopy. Poza Rob... tym Robin Field Robi twierdzi, Tam... że nie ma stóp, więc nie możemy tego Dokładnie, łamać. nie ma stóp. Tutaj Kapitan Mineta versus Pomp Bardzo fajna inspiracja, bardzo mi się podoba. O ile coś widać. No. No, o ile coś widać. Oczywiście nawiązanie okładką do y, totalnie nie nostalgii. Jeżeli, Ale tylko okładką. Jeżeli no. paskudnie skudnie nie było, widać tego, co pokazałem na telefonie, to sobie sprawdźcie. Y, okładkę w internecie. Natomiast y, szybka lektura. Bardzo, szybka. Barem, bardzo, bardzo szybka, szybka lektura, lektura więc y, strach kartkować, żeby czegoś jeszcze nie zaspoilerować tutaj. Może pokażę po Więc po Zrobimy tą, tak. Może okay? pokaż tą reklamę cudowną. Reklamę cudowna. Ta? Tak, to jest najcudowniejsza reklama jaką można... Tutaj się wrzuci jakiś śmieszny rysunek, albo cokolwiek, byleby nie było puste. A, to, to nie jest reklama. Nie, reklama to... jest na końcu. Tak, Tutaj tak. możemy puścić reklamę po Kembrów z Bazmaga. Ale to jak uważacie. No i, i właśnie takie, takie rzeczy są bardzo fajne. Natomiast sama historia, powiem szczerze, jakoś mnie nie porwała. Ale myślę, że to też było takie limitowana. rozliczenie się z Kapitanem Minetą, który już miał nie wrócić. prawda? To jest taki ostatni, mhm. ostatnie beknięcie Kapitana Minety. Dla rysunków warto, dla zabawy warto, dla dowcipów z penisów jak zawsze warto, więc dla mnie, dla, dla mnie super. No a dla mnie ja, ja nie, nie... Zwłaszcza dam... też w porównaniu do tego, ile kosztowało. Tak, tak. To jest, to jest osobna kwestia, ponieważ to, ten komis kosztował grosze i z tego, co właśnie pamiętam, był turbo limitowany, więc tam było, nie chyba... Tak, 3... jak rzeczy, którym będzie można kupić tylko na złotych kurczakach i nigdy znaczy, więcej no, nigdzie znaczy, idzie. Y... Ale faktycznie był limitowany. Tak, tutaj było tu, turbo limitowane wydanie. Mamy potwierdzenie od osoby, <głos> której póki co jeszcze ufamy pod tym kątem, Yy, więc yy, wierzę w to, że to było turbo limitowane i okładka fajna, środek, no, rysunkowo okej. Okay, I kolory po podoba też Podoba mi też się super. tak kolorystycznie też też spoko, natomiast sama historia, no, nie urwała mi niczego. No bo jest jakby kolejną z cyklu, to hmm. i, jeśli wrzucisz to sobie na koniec czytania y, takiego, wiesz, y, maratonu z buzzgrolowymi rzeczami i z kapitanem Minetą, to po prostu to jest kolejna rzecz z tego cyklu. Natomiast, e, jakbyś chciał nagle w to wejść i zaczął być od tego, no to kapa. Tak na, naprawdę. Ja się dobrze bawię. W sprawie kapitana minety, to chyba tylko ja bym prosił o jakiś dodruk omnipusa. Bo byłoby, A już nie ma? Byłoby całkiem fajnie. Natomiast, je, je, jeżeli. Mówię, mów, ja pracą. Natomiast, jeżeli chodzi o ten, ten komiks, te, to z tego co rozumiem, ty dajesz. Okej, ja daję taką, taką połowiczną, Okej. Dla mnie jest spoko, mm -hmm, jest. bo może dlatego, że znam to, co było z kapitanem Minetą. Mm -hmm. e, no i klimat jest dla mnie, dla, dla mnie, Okej. Okay. Okay, nie jest to coś, co zmienia życie, chociaż może komuś zmienić. Nigdy nie wiadomo, ale było fajnie. I na, nawet dla wsparcia e, kogoś, żeby sobie zobaczyć fajne rysunki, fajne kolory. I zaśmiałeś się, jak czytałeś? Tak. No, to, to ale... pójdziesz na film, zapłacisz 25 zł za bilet do kina i się ani razu nie zaśmiesz. Okej, okay, ale no ja tutaj mam, jak wiesz, dość dziwne poczucie humoru, więc mnie dowcipy tam z przyrodzenia, zawsze śmieszą. I w tym jest... Lizego. Pamiętasz scenę, jak Ace Ventura wychodził przez tyłek nosorożca? Tak, tak. Co scena jest scena porodu jest scena. legendarna i <laughs> sięgamy po kolejną rzecz. I tutaj chyba będzie e, szlam, szlamfestowy, prawda, ekskluzyw. Czy, tak. czy jest też gdzieś dostępny po, Nie wiem. Po, poza, ty, poza e, Szlamfestem, czyli Szlamzin. Tematem numeru Żaba z miotaczem ognia, więc już może, musi być spoko tutaj. Zobaczcie sobie e, twórców, którzy wspomogli e, powstanie Szlamzinu. To co bardzo mi się podoba w przypadku tej publikacji to jest to... Lekkie wtrącenie. Mhm. E, najpierw sprawdzaj, potem mów. E, Omnipusy... 24 godziny do, dostępność Omnipusa na Gildi. Ha, zabrakło mi słów, normalnie gdybym miał coś ostrego to bym teraz tutaj, ociął. E, natomiast wracając do szlamzinu, czyli moja lista rzeczy, które muszę kupić jest zaktualizowana Dzięki. Sam się prosiłem Dzięki Andrzej Natomiast co do szlamzinu, tutaj bardzo fajna rzecz jest taka, że nie mamy tutaj tylko komiksów w środku, ale są też wywiady są też takie o. Jest piękna ilustracja zawki. Wszystko co ma ilustrację zawki, podnosi jakoś. Jest, jest Felieton autorstwa Jarosława Kowala. Są, wy... są wywiady. Tak, są, są wywiady, więc generalnie tutaj mamy. I jest recenzja gry, proszę. jest nawet opowiadanie Łukasza Kowalczuka. I czekamy e... na zbiór. Dokładnie. Trochę tak. wyżej daj, bo nie widać. W sensie. O. Mm -hmm. Okej, okay. no, Wywiad z Kasią Niemczyk. Więc generalnie, jak na rzecz, która jest tak niedużej, I Limitowany melon. Tak, limitowany melon. Nie chociaż, pokazujemy dużej, żeby. Chociaż nie było. już go na Facebooku widziałem. Ale tu miał premierę Okej, okay, tutaj miał premiera. I powstał specjalnie po to, więc wiesz to. Tak, tak, tutaj nawet właśnie widzimy. <laughs> me me melon dla Szlamfestu, więc jest jak najbardziej ekskluzyw. I co, i bardzo mi się podoba to, że Szlamzin właśnie okazał się takim magazynem, aniżeli Zinem. I gdyby ten temat, ten, ten format został pociągnięty, to jak najbardziej też byłoby, byłoby dla mnie super. E, nazwiska twórców, tak jak wspomniałem, Zawka Anna, Ksztań, Krzysztof Hein, e, Łukasz Kowalszuk, Melon, no, no bardzo fa fajny zestaw twórców i mam nadzieję, że jeżeli szlam z doczeka się kontynuacji, to będzie mieć równie ciekawy temat numeru, równie dobre wykonanie i, i ogólnie kolejna rzecz, która kosztowała chyba 10 zł czy 12 zł. Więc chyba tak, ja, ja, ja, jakoś tak. I, i nie ma 10 stron, tak jak niektóre rzeczy, o których jeszcze tu dzisiaj powiemy, więc, więc kolejna rzecz, którą bardzo warto się zainteresować. To prawda. Kolejna okazja I bardzo fajny, te, też jestem zwolennikiem tego, co, co tu wspominałeś, że jakby różnorodność, tak jak Szlamfest jest bardzo uh, różnorodną imprezą, ała, się oh, dobra. Jak Szlamfest jest bardzo różnorodną imprezą i nie mamy tam tylko komiksów, to mhm. tutaj też mamy różne rzeczy, co bardzo fajnie wpływa na to, jak to odbieramy. Łukasz, jeśli to oglądasz, powiedz mi, czy on ma opony na kroczu, bo to mnie zaczęło teraz inter interesować bardzo. Miałoby to sens, bo on tutaj ma chyba obciętą, nie? Nieważne. Tak czy siak, czekam na pewno na kolejny numer Szlamzinu. A jeśli chodzi o czekanie i rzeczy, które też są związane z komiksami i publicystyką, to przywiozłem sobie z Szlamfestu, 9 maza. Ja naprawdę doceniam za tego Ferdynanda kiepskiego na okładce. Ponieważ... I okładka jest stary, pełnowymiarowa, bo z tyłu jest tył. Jeee. Yeah. Wciąż uważam, że to jest najlepszy Ferdynand kiepski, jak, jakiego można sobie wyobrazić. Znaczy, wiesz, jeśli chodzi o dowcipy z kiepskimi i szlamfest, to... Więc w klimacie, bardzo Tak, w klimacie. W klimacie. Podobno jesteśmy częściowo odpowiedzialni za powstanie, bo... Byliśmy słuchani przy pracy. Przepraszamy. E, nie. Przy <śmiech> wszystkich, którzy się tutaj. E, redaktor naczelny Jan Sidorownin. E, ma piękne. Przedsłowie, jak to się mówi? Słowo wstępne. E, I mamy. Mamy z tyłu. Mamy spiskości z tyłu. Mam. <śmiech> Mamy, tak, jest wstępniak i z komiksów mamy Laszko 1, y, rysunki, scenariusz Janusz Ordon, duchy Orwaldu prolog Małgorzata Wolska y, i Norbert Rybarczyk, impresja z nadbałtyku Marcin Minor, Cowboys from Hell numer drugi hm. e, Jan Śdorownin i z literek mamy y, Gonzo from Outer Space GCVD i palby Biblioteka Gimiki Łukasza Kowalczuka. Coraz więcej tekstu, coraz mniej rysowania u Łukasza. Natomiast wszystkie historie, które tutaj są, są bardzo fajne i są bardzo różnorodne. I zarówno jeśli chodzi o rysunki, tak jak tutaj mamy Duchy Orwaldu, a później rysunki wyglądają w ten sposób, swoją drogą ekstremalnie w tym stylu chciałbym zobaczyć jakąś naszą polską, znaczy naszą polską, jak to zabrzmiało, e, jakąś wersję, gdzie jest wall -E, Bo na, na Prima Aprilis Google na mapach zrobiło. wall bawiłem się jak świnia po prostu w błocie. E, chciałbym jeszcze jakoś, żeby coś, coś podobnego wróciło. Teksty o gimikach, reklama Łukasza. E, I tutaj już mamy zaczynający się Cowboys from Hell z charakterystyczną e, kreską redaktora naczelnego, natomiast pierwsza historia Laszko Janusz Ordena też jest super, super narysowana. Dla mnie wielka okejka. Wiem, że będzie pożyczane, żeby przeczytać, także duży plusior. I jeśli od... A, to ma ISBN. Tak. Oooo. Wytniemy. Także... Bardzo polecam i mam nadzieję, że nie będę musiał czekać tak długo na kolejny numer, jak, jak czekałem, bo chwilę to zajęło. Okay. No, Także wielki plus, jeśli coś powstaje przy tym, co nagrywamy, to raczej i tak nie będziemy nagrywać częściej, ale świetnie się bawiłem i wiem, że poprzedni numer Maza, który mam, jest też rzeczą, którą często puszczałem w obieg, bo... Największym plusem zbioru historii jest to, że każdy znajdzie coś dla siebie. Że nawet jeśli jedna historia ci nie podpasuje, to prawdopodobnie któraś z nich e, dotknie twojego serca. I oby tak było. Natomiast, Mas wielki plus. Natomiast skoro już jesteśmy przy Mazie, to ja wspomnę jeszcze o Truczykę, który jest kooperacją Maza z Bazgrolami. I tutaj scenariusz, właśnie Jan Sidorowin. Natomiast rysunki bazgrole I to widać od razu, że, że tutaj bazgrole Zaraz się, wszystko przewertujesz. Tak że się można się... To jest zdecydowanie najchudszy komiks, jaki w życiu w ogóle miałem. On ma 8 stron, nie licząc okładki. Więc czyta się go naprawdę błyskawicznie. Kosztował, zdaje się, 5 zł. Okładka mnie zdecydowanie przekonała. Przekonało mnie również to, że mam 2 na 6. Było blisko, ale i tak Nie 2 na 6. 2 na 6 2 na, 60, 2 na 6 To Ocena tego co mówię. Było blisko, ale i tak gratulacje, więc nigdy nie byłem aż tak blisko. To czekaj, bo ja aż sprawdzę, jak ja mam numer. Znaczy ja podejrzewam, że wszystkie mają 2 na 60, ale to nie, nie odbieraj mi tego Andrzej, nie rób mi tego błagam. W, każ, w każdym razie to, co mi się bardzo podoba w przypadku Trucikę, to jest to, że rysunki wyglądają tak troszeczkę, jak właśnie takie niedokończone szkice. Całość jest czarno-biała, jest bardzo szybka. I co? I co? I co? Zepsułeś mi to, prawda? Też 2 na 60 39 na 60, he, he, he. Kupiłem rok wcześniej niż Krzysiek, to jest trochę... Czyli, czyli, czyli bardzo, bardzo dobrze mi się trafia. Abym... No. To, co mi się właśnie w True bardzo podoba, to jest to, to że właśnie ta ułuda, że rysunki są niedokończone, bo gdzieś tu jakieś tam mazy po, po szkicach takie te, W końcu mazy Tak, te, tego typu rzeczy e, I to w środku również jest obecne, więc jako całość, no błyskawiczna lektura E, e, e, 2 na 60. E, więc błyskawiczna lektura, bardzo fajna i tak jak mówię, tak jak mówię, e, 5 złotych kosztowała. My, my, my, myślę, że spokojnie jeszcze jest dostępna, skoro, w takim, skoro po, po roku udało mi się to jeszcze dostać, no to myślę, że jakieś tam e, ostatnie egzemplarze są dostępne. Jeżeli są, to sprawdźcie. Bo w sumie warto. Dokładnie. Kolejna rzecz. Drugi klops. To jest naj najbardziej kseropodobna rzecz, jaką w ogóle miałem ostatnio w rękach, jak nie, jak nie w całym swoim. As Zin as it gets. Jeszcze mm -hmm. tylko na ksero jakby był robiony, to byłby bardziej. E jest super. A ty miałeś wcześniejszego klopsa? E miałem od ciebie. Miałeś ode mnie. A teraz masz klopsa. Teraz mam klopsa. Masz klopsa. I co o nim sądzisz? Sądzę, że Piotr Nowacki jest jakimś terminatorem, ale to już sam potwierdził, że w wywiadzie, prawda, w naszym regularnym podcaście, że ten cały klops powstał ile? Bardzo, bardzo szybko, prawda? Tak. Było dosłownie kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin rysowania i tak oto cały klops już powstał, a nie jest to rzecz jakaś szczególnie chudziutka, tutaj mamy myślę 20 parę stron. Nie będziemy tutaj mógł... Ja Dobrze, licz, licz, licz. Natomiast w środku to samo co w przypadku pierwszego Klopsa, czyli kilka takich krótkich historyjek. Część jest... 6 i 6, 12. Mhm. Czyli 10 w środku plus okładka. Chociaż okładka też jest częścią komiksu. Dokładnie Zinu tak? właściwie. Jest chud ślązok. Tak. No. Jak tam Krzychu? <grym> Bawiło mnie to tak, od... Srom mnie bardzo bawi. Tak. E, powstał zainspirowany wycieczką do Katowic? Zdaje się, że tak. Katowice nie wyglądają tak, jak tysiącek może Wam e, e, sugerować. Polecamy odwiedzić i polecamy Wam koniecznie sprawdzić klopsa, bo jest mega zróżnicowany. I e, ostatnio nawet miałem w rękach jakieś pisemko e, córki mojej kuzynki, gdzie był właśnie jaszcza labirynt narysowany. Mhm. Akademia Malucha chyba, coś takiego. E, tu też mógłby być labirynt, tylko tak mówię Piotrze. E, bardzo fajne komiksy, fajne takie pojedyncze wstawki właśnie jak tutaj portrety znanych ludzi. E, odezwijcie się do e, Jaszcza na Facebooku. E, Piotr Nowacki, komiksy ilustracje. Mhm. Bardzo charakterystyczna kreska, więc po miniaturce też znajdziecie no, i my też podlinkujemy, prawda, w opisie? Tak, no w opisie, jak zawsze, wszyscy będą na e, Facebooku podlinkowani. Przynajmniej ma, mamy taką nadzieję, że wszyscy będą. Będziemy podlinku... się starać, żeby wszyscy byli podlinkowani. To, to naprawdę warto sprawdzić, bo jest e, godne uwagi. Czekamy na kolejne klopsy. Jeśli powstają w miarę szybko, to mam nadzieję, że w miarę szybko e, też trzeciego numeru się Dokładnie, tak. A skoro Piotr Nowacki, to ja tutaj Czy dużo... masz to w jakiejś koszulce, tak swoją drogą? Nie, bo nie mam koszulek. Ale leży sobie na zinach innych, żeby się nie pogniotło, więc okay. to jest dobra. Okay. Natomiast skoro już Piotr Nowacki, to yy, rzecz, która nie wyszła z okazji Szlamfestu, tylko już ukazała się troszeczkę wcześniej, no ale na Szlamfeście sobie to wreszcie odebrałem. Tytuł bardzo mi bliski. Pan Krzyś, życie i czasy. Co prawda ja wyglądam może troszeczkę inaczej, więc nie jest. Czapki to, nie nosisz. Tak, nie jest to I okulary. <śmiech> nie, nie, nie, nie jest to komiks. Ale też pijesz ze słoików. Dokładnie tak. Nie jest to komiks inspirowany moim życiem, i moimi <śmiech> czasami, ale jakoś tak fajnie się to, to czytało. To jest scenariusz Kajeta na Kusiny, rysunki Piotra Nowackiego. Natomiast pana Krzysia możecie sobie przeczytać e, internetowo. No i właśnie to wydanie papierowe zbiera takie najbardziej popularne, najfajniejsze. E, Rozmawialiśmy chyba o odnośnie czytania internetowego internetowo przy Cornei, prawda? Mhm. Tak, tak, tak mi się chciało wtręcić. Też posiadam to wydanie zresztą. No i tutaj po prostu mamy papierowe wydanie, to, to jest jeden z moich ulubionych odcinków. Tutaj akurat nie będę się bał y, kartkować, ponieważ rzeczy te są i tak łatwo dostępne w internecie, więc... Dostałeś pocztówkę do tego? Nie. Bo jak ja zamawiałem, to dostałem pocztówkę. No, bierze, a ja wybrałem opcję biedak, cebulak, więc prawdopodobnie nie... I mam to na pocztówce. Aha, no to fajnie, to, to, to, to, zazdroszczę, ci to zazdroszczę Ci bardziej, ponieważ to jest właśnie jeden z moich ulubionych y, epizodów pana Czysia akurat bez Pana Krzysia Niemniej bardzo się cieszę, że takie papierowe wydanie tego komiksu internetowego wyszło i oby, oby kolejne również się ukazały mam nadzieję, że zresztą, że doczekamy się Podobnie jak w przypadku Kija w dupie, tych tomów już tam zdaje się są trzy, więc tutaj też myślę jak najbardziej materiału się uzbiera. E, kosztowało mnie to 12 zł, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj ceny były bardzo podobne w przypadku praktycznie, wszystkich. no tutaj jest 12 zł i tak i tutaj jak widać też mi się już troszeczkę poobijało, po ale... To znaczy, że czytałeś, Tak. a nie... nie kupiłeś agramus, żeby się chwalić na Instagramie Dokładnie tak, nie, nie mam Instagrama swojego prywatnego, ale ten... No ja korzystasz z tamtego jak z prywatnego, więc... No okej okay, dobra, w każdym razie kolejna fajna rzecz kolejna fajna rzecz i e, polecam. Dobra okej okay, um... jeszcze co jeszcze ze szlamfestu przywieźć? Może przejdziemy do um, warchlaczego stoiska? Czy powiedzą tak, tak, o tak, tym, tak. O, o Mega Bulldogu? Dobrze, i... No więc Mega Bulldog, Mega Bulldog rzecz, która, e, której się obawiałem. No i tutaj znowu typowy Tymczyński na zakupach. Mianowicie okładka, no tak, średnio mnie przekonała. Do środka... Nie tak. wiem, czy to widać tutaj, tak, tak, tutaj czy jest, mamy taki kont... Nie, powinno obrys, być widać. Obrys, jest z Buldoga. Jest, no. tak. jest czerni na czerni, doceniam, ubieram się w ten sposób, więc... <głos> Dokładnie. E, w każdym razie spojrzałem, okładka, no spoko, ale tam jakieś tam nie... Wydawnictwo nie, nie, jak się nazywa? Pośladek komiks. I to, to, to mnie Ma chyba, piękne logo. To mnie chyba przekonało do kupna, no, no logo, jest, logo <laughs> jest przesudowne. W każdym razie wziąłem to do ręki, otworzyłem, tutaj zrobię takie, takie małe zbliżenie, liternictwo, uznałem, że jest jakieś dziwne, ale patrzę, 5 złotych, no to biorę, nie? No to, to, to, to co będę... Piwo sobie może kupował za to, no bez przesady, nie? Lepiej kupić Mega Bulldoga, bo później się okazuje, że Mega Bulldog jest naprawdę cholernie fajnym zinem. W takim mocno VHS helowym stylu e, opowiada o tytułowym Mega Bulldogu, który jest e, bohaterem i jednocześnie prawda e, ojcem. I tutaj na tych 12 stronach dostajemy zaskakująco dużo informacji na ten temat. Wszystko jest właśnie okraszone takim dość mocno absurdalnym humorem. E, autorem jest niejaki Krzychulec. E, łatwo też można go namierzyć, ponieważ e, mega bulldog'a e, znalazłem na Facebooku. Co prawda Profil Mega Buldoga Facebookowy jest nieaktualizowany od 4 lat, mniej więcej, ale jest na Facebooku, więc tutaj jest prawdopodobnie projekt, który bardzo długo się rodził i tak jak mówiłem 5 złotych kosztowało i zdecydowanie fajna rzecz, kończy się cliffhangerem i takim, po którym chcę sięgnąć po kolejną rzecz, po kolejną odsłonę Mega mam nadzieję, że pośladek komiks. Jeszcze raz logo, bo jest cudowne. E, pośladek komiks rozkręci się i e, kolejną odsłonę Mega Bulldoga doczekamy się już wkrótce. I kolejna okejka. Jak jesteśmy przy Bulldogach, to już przechodzimy do stoiska warchlaczego, tak naprawdę, tak? Mhm. Tam zakupiony e, A Day at the Skate Park zin anglojęzyczny mhm. wydany przez um, bummers for Breakfast tak. E, bawiłem się bardzo dobrze, jest trochę do wciupów z Pańców. E, jest, jest, jest bardzo, e, jest bardzo e, fajny klimat takich. O tam trochę skate Bulldog, ale e, więcej picia, y, więcej samej rozróby y, i fajna rzecz. Tak naprawdę pamiętasz z zeszłorocznych, e, złotych kurczaków ten taki z żółwiach ninja węgier. Mm -hmm, tak. Dla mnie e, duchowo w tym, samym, w tym samym klimacie. Rysunki są takie, że jeśli, e, jeśli lubicie tego typu rysunki, trochę przesadzone, trochę brutalne, e, są, są jakieś biusty, e, są. E, co tam jest? Pindolec? Tak, jest Pindolec. E, o, tutaj tak, tak, tak zrobimy. Właściwie to tak mógłbym trzymać, i było, że jest ok. E, to myślę, że możecie się w tym jak najbardziej odnaleźć. Dobra zabawa, nie był drogi. Nie wiem, czy jeszcze będzie gdziekolwiek dostępny. Uderzajcie do Warhaków, bo oni to mieli. Przepraszam, jeśli wam ktokolwiek napisze o to. Byłoby fajnie, gdyby ktoś tego słuchał. Mm -hmm. Łamany przez oglądał. Pierwszy raz mogę. Nie, drugi raz mogę powiedzieć, że, że ktoś oglądał. Także zdecydowanie do sprawdzenia. Dobra zabawa, która idealnie klimatem wpisowa, wpisała się w imprezę, na, który, na której Zin Owy został zakupiony. Pięknie. Polecam, bardzo fajna, bardzo dużo. Yy... chciałem powiedzieć coś, co jest niecenzuralne, ale staramy się tego nie używać. Zajebiste. Nie, nie, nie, na, na roz. Duża młócka jest, o, o, tak, o. dokładnie, pięknie, <śmiech> pięknie, brawo. Przechodzimy dalej. Danie główne, można powiedzieć. Po yy, dość sporym opóźnieniu kupione, bo planowałem to kupić troszkę wcześniej, ale nie wyszło. Nie uciekło. Nie uciekło. To jest chyba najwyższy poziom w tym kraju i ze wszystkich rzeczy, które czytałem, to dalej jest, jest czołówka. E, zebrania i e, czuwania nad taką ilością. No to tam też, też można było kupić, bo to się jedzie na festiwale. Ehm... Cieszę się, że to znalazłeś. <śmiech> e, tak to zebranie takiej ilości osób, bo ile my tu mamy historii? Dużo. Jest spis treści na początku? Jest. Tutaj macie spis treści. Osób jest wciół mm -hmm. I historii jest... No do te, Dobra, do, do tego jeszcze <laughs> e, jest, jest naprawdę, naprawdę super. E, świetne historie, które są tutaj zebrane, świetne pojedyncze ilustracje, e, które się pojawiają. O, wszystko utrzymane na e, wysokim poziomie, spięte mm, logiem warchlaków, które no, są, są w jakiś sposób wyznacznikiem tego, tego co jest dobre. Warchlaki można w sumie w ciemno brać. Na niczym co czytałem z tym napisem się nie zawiodłem. Więc uważam, że warto, plus jeśli kupujecie to na festiwalach, to możecie dostać limitowane karty tarota, co też te, te jest bardzo fajne. Dbanie o artystów wszyscy są przedstawieni, jeśli coś się Wam spodobało, prawdopodobnie znajdziecie tutaj kontakt z tą osobą, żeby poznać jakby więcej rzeczy, które tworzyła. Jak zawsze piękna ilustracja okładkowa Barbary Okrasy. No, i super. jest super. Jest naprawdę super. E, sum... Zasłużony złoty kurczak. Tak, nie? zasłużony kolejny raz no e, z, złoty kurczak. W ilości tych historii e, są niektóre, które się e, wybijają e, naprzód, jak chociażby e, jedna z pierwszych historii, która e, tutaj jest, czyli dokładnie ta e, historia e, falaukę. Jest, jest przecudowna, jest bardzo nieprzyjemna, ale jest, je, jest, jest przecudowna. Duża, duże zróżnicowanie w ilustracjach, duże zróżnicowanie w tym, jakie historie się tutaj pojawiają. E, plus jest turbo opasłym to mistrzem. Tak. E, koniecznie sprawdźcie z tyłu polecanki, jak to, jak to bywa z rzeczami dużego kalibru, że są polecanki. Koniecznie. Koniec. Gigantyczne, gigantyczne serduszko, którego nie umiem robić, więc, więc fasola. Piękna fasola. Dokładnie. Dobrze, to może tak teraz połączmy chwilowo szlamfest z festiwalem krakowskim i pokażmy jeden. Nie widać. Widać, nie widać, widać. Drugi i trzeci. I trzeci, tak, już? O, tutaj. Pek. Mhm. Kurczę. <głos> Grzegorz? <głos> to jest Grzegorz, jak mogłeś. Więc y, co łączy te trzy tytuły? To są redbooki. Tak. I? Co Te powoli? dwa są z y, Inktobera, prawda? Mm -hmm. Na pewno. Natomiast tu, tu chyba nie jest z Inktobera. E, a jeśli jest, to pewnie się dowiem, że tu, tu jest. Że, że, że to jest, jest przede wszystkim cudowna reklama adidasów. Te... <głos> e, tak, bo tu, to, do tego zaraz wrócimy, niech sobie leży e, tam rogu. E, regrets autorstwa... No, no. E, W Warchlakach było napisane samo KTH, więc powiedziałbym KTH albo kthowa. E, żeśmy sobie wybrali, jakbyśmy pisali, a, a nie mówili, to byłoby o wiele łatwiej. Oj tam, oj tam. E, natomiast jest e, też zakupione na Warchlaczym stoisku pracę e, autorki. Możecie zobaczyć w Warchlakach numer 3. I tutaj mamy piękne ilustracje, też trzeba kupić, żeby się dowiedzieć, jakie dokładnie. Więc ja na chwilę wyjmę z kadru, żeby znaleźć tą, o którą mi chodzi. Wszystko są utrzymane w takim. To jest leśny, uliczny Adidas i jestem ogromnym fanem czegoś takiego. I yy, marki odzieżowe powinny się zgłosić do autorki o zrobienie czegoś w rodzaju tego co narysowała, bo bym chodził w bluzie zakrywającej całą mordę jak nigdy. Po prostu. Rysunki są wszystkie utrzymane w tym klimacie. Wszystkie są przepiękne. Wszystkie można by wytapetować sobie pokój. Nie, A, Was nie przeraża ten róż, bo jest fajnym różem. To Nie wiem o co ci chodzi. Nawet w nie, nie, nie zwróciłem na to uwagi. Według mnie jest mega git. Cenowo też było jakoś, jakoś przyjemnie. Też wydaje mi się, że o ile... Oczywiście profil będzie zlinkowany, bo jest też na Facebooku autorka, Twitterze, Instagramie i nie wiem jak się wymawia, więc będę mówił Behance, Behance? nie mam pojęcia. A jak nie to pewnie na stoiskach warchlaczych, na festiwalach znaleźć będzie można. można. Tak, dokładnie. Ja e, bardzo polecam, bo są to przepiękne rysunki e, w bardzo fajnej stylistyce, bardzo lubię e, ten rodzaj cieniowania, jaki się pojawia e, w tym komiksie, dobra, pierwszą stronę jeszcze zobaczycie. E, jaki się pojawia w tym komiksie, bo jest naprawdę, naprawdę super. Polecam. Natomiast kolejne rzeczy, tutaj 31 dni jesieni, jesieni wydaję Anny Ksztoń. No i co, no i kolejna rzecz taka. No, no, no, no okay. kolejna, kolejna rzecz z charakterystyczną kreską Anny Krztoń tutaj. okładka Barbary okrasy, tak, okładka więc też barbary bardzo okrasy. ładnie, na środek typy. Dobrze, tylko tutaj otworzę na środku i nigdzie indziej. I tutaj mamy już taką bardziej charakterystyczną kreskę. Ja to też przygotuję tutaj środek. Natomiast jeśli chodzi o samą formę, to, to w przypadku twórczości Janny Ksztoń miałem już do czynienia z kilkoma jej komiksami, z kilkoma w przyszłości też będę mieć do czynienia, chociażby ten z wydawnictwa komiksowego, który cały czas powstaje, albo już, już powstał i jeszcze o tym tak do końca nie wiemy. Mów do mikrofonu. Natomiast w wersji takiej te, te, te, tego typu dzieła, to jeszcze nie, nie mieliśmy okazji chyba, przynajmniej ja nie miałem okazji w, w przypadku Anny Krztoni, bardzo mi się spodobało. Ja lubię takie rzeczy, które są właśnie e, artbookami, e, jeżeli... E, czy to jest artzin, Ardzin, art art No może to jest bardziej artzin, właśnie do, do, dobra uwaga. Bardzo mi się... Znaczy Nie wiem czy jest potrzeba żeby to tak nazywać. Tak, mm. tak tylko wtrąciłem żeby nie było że nic nie mówię jak zawsze. Okay. Nie, W każdym razie chodzi mi, chodzi mi o to że e, bardzo mi się podobało to że oprócz tego iż każda strona jest osobnym rysunkiem to też jednak mimo wszystko to tworzy pewną historię taką zgrabną całość która ma początek środek i koniec więc m, można by powiedzieć że w sumie nie jest to tak do końca artbook ale czy też artin więc, więc bardzo fajne bardzo fajne zagranie natomiast Wydaje jeśli mi się że o... I w Noir to Cieszę się, że są opisane te hasła przewodnie, które były do każde, każdej ilustracji. I też otwieramy tylko środek. I od razu dupa no jeśli chodzi o Noir to w przypadku Grzegorza Pawlaka no, zdecydowanie widać, że lubi Franka Millera, lubi Eduardo Riso i nie i, lubi kolorów Tak. I, i bardzo mocno inspiruje się też ty, tymi twórcami to, co ja I, i to widać i mi to bardzo pasuje bardzo mi się podoba jak Grzegorz działa tą czernią bo potrafi masz pewnie rysunek autorski gdzieś tam. nie, bo zostawiłem go w szafce Aha. znaczy nie rysunek, <głos> tylko Nuartober zostawiłem w szafce Aha. ale pewnie jeszcze będzie okazja Aha w takim sensie, okej, okay. no ale ten ja, ja akurat rysunek mam w swoim Nuartoberze, ale nie wziąłem go tutaj ze sobą e, ba, Grzesiek bardzo fajnie się czuje w tej czerni, świetnie ją operuje e, jest takim naszym <głos> Polskim minioną bym powiedział troszeczkę. I, i... Albo jest Polskim Grzegorzem Pawlakiem. No dokładnie tak, może być Polskim Grzegorzem Pawlakiem, bo by mu to dobrze wyszło. I, i ma, mamy nadzieję, że celuloza się rozwinie, że tak, te, te, jest... tego typu rzeczy będą się tam pokazywały częściej. Jedna z dwóch pierwszych e, produkcji po powrocie celulozy na rynek. O drugiej zaraz sobie i tak pewnie mhm. powiemy. Dokładnie Natomiast tak. oba bardzo fajne, e, bardzo fajne mm, opisy. Znaczy, fajnie, że takie zbiory z tego Inktobera wychodzą tak, tak, że można sobie to namacalnie mieć w domu i, I tak, zobaczyć. I tak, samo, tak samo jak też bardzo doceniam to, że te 24 godzinne rysowanie komiksów później się ukazuje w wersji papierowej. Dokładnie tak. Więc, więc tutaj kolejne lajeczki lecą. Ja nawet tak tutaj troszeczkę większy lajeczek zostawię, ale to, to, to jest już kwestia czysto subiektywna. Co? Ja dalej fasola. <laughs> Okej, okay, co tam, co tam no. dalej? Eee, mamy jeszcze, to, to już w tym sposobem skończymy, sto, ue, skończymy stoisko y, warchlacze z... Y, ze Festu. Jest to MC Silk Ostatni z nas i wydaje mi się, że nie można tego traktować jako osobną pozycję bez znajomości wszystkiego, co było związane z projektem Ostatni z nas MC Silka, czyli z teledyskiem i tym wszystkim innym, co powstało. Super jest to wtrącenie w formie takich malutkich reklam, które były w środku. Jedna mi wypadła i no i e! I, no i właśnie w ten sposób chyba. strasznie dużo rzeczy gubisz. Fuck you. Okay. I, i, I jeśli o to chodzi, też otworzymy tylko, e, znaczy w środku mamy e, dużo osób zaangażowanych tutaj, bo mamy e, tekst jest MC Silk'a, pod redakcją tutaj jest Moniki Lisowskiej i Jerzego Łanuszewskiego, znanego z Warhraków oczywiście, zdjęcia Jakub Piękoś, MC Silk, Monika Lisowska, komiksy Katarzyna Zawka Zawadka, Krzysztof Hein, Jakub dem Demski, ilustracje, mam ilustrację Prosiaka, Kamila Targosza, Łukasza Janusza, który też odpowiada za skład wszystkiego. Więc dużo, dużo dobrych rzeczy, też w związku z tą publikacją były jakieś tam... Ale odnośnie tego, czy to zin, czy nie zin i tak dalej, mm. tak czy siak. Odlubiłem e... ten profil. Tak czy siak jest, e, jest, jest, jest ok. Tu komik z Zawki, więc od razu plus jeden do, do, do, do wszystkiego. E, fajna rzecz, a jeśli podobał Wam się klip, to to jest jakby uzupełnieniem i podtrzymaniem całego klimatu, który się tutaj znajduje. Kolej. Okay. więc teraz już zostały rzeczy tylko z Krakowa e, Jako, że mi zostały dwie, a Tobie chyba jedna To ja tylko tak szybko rzucę The Witch Kupione na stoisku mydła e, Autorem jest Niejaki ksuch. Nie, lim, nie mylić z ksurem z pewnego fanpage'a. Bardzo mi się podoba, chociaż przyczyną to zaspoilerowałem, że y, okładka tutaj przód okładki, no wygląda, mamy jakąś y, prawda, prawdopodobnie tytułową wieźmę, która spo, zło wrogo spogląda za czegoś, co myślałem, że jest kamieniem, po czym otwieram sobie całość okładki i to nie jest kamień, to jest zdecydowanie jej następna ofiara. Bardzo mi się podoba ten zabieg. Nie wiem, czy on jest y, przypadkowy, czy przemyślany, że akurat w tym miejscu tak fajnie to, to zgięcie komiksu, y, przebiega. W środku króciutka, kolorowa historia właśnie o tej tytułowej Wiedźmie. Zbyt krótka, żeby tak na dobrą sprawę się streszczać mocno, co, co, tam, co tam nie jest. Jest fajnie narysowana. Bardzo mocno zaskoczyło mnie to pozytywnie, że gdy wygooglowałem sobie na, wygooglowałem na Facebooku wyfacebookowałem sobie autora to okazuje się, że ilość lajków na profilu ksucha jest mm, Duża. Duża. Aż normalnie e, ciary przeszły. Generalnie fajna rzecz. Króciutka kupiłem, bo e, Wyżej. kupiłem, ponieważ na stoisku mydła nie bardzo mieli, jak, jak wydać z 20 zł, więc. A A to okaz... są uroki kupowania tak, zinów. A okazuje się, że całkiem fajną historyjkę dostałem, więc jak najbardziej kolejny lajeczek. I z, e, będzie podlinkowany. Sprawdźcie, czy, czy, czy ten z Zin jeszcze idzie dostać, jeżeli chcecie. Dobra. I przechodzimy jeszcze do. Tak? Mhm. Przechodzimy do drugiej rzeczy z celulozy, o której mieliśmy powiedzieć, jest to Centrum Wszechświata. Scenariusz Daniel Gizicki, rysunki Grzegorz Pawlak. Mam tu zaznaczone jedno miejsce, które nie spoileruje historii, tak myślę? Tak? Rysunkowo Grzegorz Pawlak, Wie, więc wszystko jest fajnie, ładnie i spójnie. Natomiast jeśli chodzi o scenariusz, mamy historię science fiction, opowiadającą o jest to jakiś kadr z kosmosem, który nic nie zaspoileruje? Może lepiej spoileruje. Tutaj? <laughs> <laughs> e, historia opowiada o e, podróży kosmicznej, O dowiadujemy się, co jest celem tej podróży, czy może będą jakieś komplikacje, to się dowiecie, jak się skontaktujecie z celulozą, żeby sobie ów komiks kupić, ponieważ uważam, że, że warto. Zdaje się, że jest na Allegro. Tak, to no i oczywiście, że jest na Allegro. <laughs> I y, Wydaje mi się, że też bardzo fajnie by się sprawdził w jakiejś antologii komiksów science-fiction. Mm -hmm. Także to, to bardzo polecamy graficznie. No Tutaj, jak już w, wspominaliśmy przy Nuartoberze, jest czarno. Są, to, to, to chyba są te słynne rastry, prawda? Mm -hmm. e, tak, to też są. I właśnie widzę na fokus pikingu, jak mi się robią całe niebieskie. E, Fajny efekt. Natomiast e, jeśli chodzi o samą historię, to e, jest spoko, tutaj znowu powiem, że mo, może mi tam nie urwało niczego, ale, ale jest naprawdę porządna. Ja też jestem w dobrym klimacie na, na tą historię, bo jestem na wielkiej fali e, czytania takiego chińskiego science fiction e, Problem Trzech Ciał, kończę trylogię, więc wszystko co i, i to idealnie wjechało, z e, idealnym poziomem, który podtrzymuje E, jakby na, na, nakręcenie moje w kierunku takiego e, prawdziwego science fiction, nie ma laserów, nie ma piu-piu, na co e, czasem narzekam, e, jest bardzo fajnym psychologiczno-kosmicznym science fiction. Mhm. Ja polecam, warto <śmiech> się zapoznać i oczywiście <śmiech> warto wspierać polskich twórców, zwłaszcza, Bo po że tworzą pol dobre rzeczy. istnieje. Tak Wiesz, nawet z tyłu macie Facebook.com polskie komiksy fanpage prowadzony zresztą przez scenarzystę komiksu, który widzicie na ekranie. I bardzo e, tak na zakończenie chciałbym powiedzieć, że bardzo liczę na to, że mm, doczekamy się jakiegoś dłuższego metrażu powiedzmy od celulozy w miesiącach kolejnych. Mhm. Ja, no. ja liczę, że będziesz mówił do mikrofonu. To by też dużo ułatwiło. No staram się, ale on jest tak daleko. Więc jeżeli, jeżeli nas słuchacie, jeżeli nas oglądacie panowie, panowie celulozowie, więc bardzo fajny start. Czekamy na więcej zdecydowanie. Dokładnie. I już tak na sam koniec złe mydło. Złe mydło jest pierwszym mydłem, które w ogóle sobie z, z, inowy, z inowym mydłem, które sobie, które sobie kupiłem. E, mając do wyboru kilka kolejnych tomów, ponieważ na, na Krakowskim Festiwalu Komiksu było ich dostępnych całkiem, całkiem dużo, wybrałem ten, który zdaje się z tomem siódmym. Tak, to jest tom, tom siódmy, ale nie trzeba tutaj w ogóle znać po, poprzednich osłon To co już pokazałem troszeczkę wcześniej, jeżeli prawda, w warchlakach mówię, że z dużo autorów, to tutaj jest ich nawet jeszcze więcej. Dobra, dobra, no. z, tego, co sobie, z tego co sobie policzyłem, to jest 30, 35 nazwisk tutaj. I to co jest warte odnotowania, to mamy chyba tylko jeden duet, a, tak, a cała reszta to są, to są historie, które napisała bądź narysowała jedna osoba, ale mamy tutaj też, tutaj, tutaj jest duet. No i pewno. tu niżej masz duet i tu masz duet. Znaczy, to, to, to są prawdopodobnie pseudonimy. O, mm, A imię, nazwisko, pseudonim. Dobra, dobra. Przynajmniej tak to odczytuję. W środku no mamy tutaj... Otwórz raz na środku. Tak, w środku mamy zarówno dłuższe historie, jak i, prawda, jakieś pojedyncze ilustracje, więc taka antologia no też jest to dość obszerny komiks z tego co widać, mam nadzieję, że widać. Zdaje się, że tak, 116 stron. 8 złotych, 10 złotych, kurczę, już nawet nie pamiętam, czy nie, bo nie było jak wydać, to chyba 12. W każdym razie zaznaczyłem sobie karteczkami dwie rzeczy, tak tylko szybko, żeby wspomnieć, mianowicie e, takim małym minusem mydła jest to, że e, jest, o tutaj mniej więcej jest zgrzane, ściśnięte, sklejone, czy jak, jakby to tam nazwać. I e, nie, Na wszy nie, nie wszyscy twórcy się powiedzmy zmieścili w tym marginesie. Przez co na przykład mamy prace, które no, są troszeczkę urwane i nie do końca widać wszystkie szczegóły, jak i mamy y, tutaj na przykład są połurywane. No, znaczy teraz już to lepiej widać, bo, bo trochę rozgiąłem ten tom, ale gdy orygin oryginalnie kupowałem no y, litery były przykryte i nie do końca było wszystko widać więc to jest taki ma, ma, ma, mały malutki minusik ale jako całość mydło z in podsumowałbym, podsumowałbym jako historia znaczy pozycja którą warto było kupić jest fajnie wydana fajnie się prezentuje na półce jest grzbieciki w ogóle mhm. um, myślę że mydłem w przyszłości będę się <śmiech> by, interesował tak, tak? tak <śmiech> myślę że najwyższa pora zacząć się interesować mydłem i mam nadzieję że ISBM jest tutaj więc to nie wiem czy to zin i w ogóle no ale wa warto fajna rzecz graficznie mocno różnorodna tematem głównym jest właśnie to tytułowe złe mydło ale interpretowane na wszelaki sposób ponieważ mamy też historię o złu samym w sobie jak i o mydle samym w sobie kilku autorów fajnie potraktowało temat no i typowa antologia poziom jest różny ale każdy myślę znajdzie coś co mu się spodoba ja tutaj znalazłem sporo rzeczy które mi się spodobały więc finalny finalny okej dobra i co chyba tyle wyszło nam o 8 minut dłużej niż myśleliśmy także nie przedłużając kończymy słyszymy się za tydzień już nie widzimy już nie będzie naszych lajeczków dokładnie Hashtag radiowa uroda i Dziękujemy. Dziękujemy. Jakieś wersje wideo może się kiedyś pojawią. Zobaczymy jaki będzie odzew. I będziemy myśleć. Tymczasem Borem Lasem. Czołem, cześć.